Pamiętasz wyczyny lirycznej mafii? Nap, nap, nap, nap, nap. Pamiętasz wyczyny lirycznej mafii? No, no, no. Dla każdego prawdziwego respekt mam Otwieram usta miasta kacę Czasem ze składem, a czasem sam Dwa o wizerunek śląskiej sceny Masz problemy, nie gadamy, rymujemy Reprezentujemy bez żadnej ściemy Komponujemy bity, kombinujemy płyty Skład BFK, układ niesamowity Masz coś do powiedzenia? Ewoka USM, -oka, zmienia punkt widzenia To do widzenia panu Hip-hopu nie robi się dla szpanu Ktoś musi to dać do zrozumienia Trzeba się trzymać tam po wynurzeniu z podziemia Nie ma, że boli I taka jest cena wynurzenia Pamiętasz wyczyny lirycznej mafii? Ciąg dalszy kinematografii Chłopaki, dziewczyny, zaraz was trafi Archiwum kinematografii Pamiętasz wyczyny lirycznej mafii? Ciąg dalszy kinematografii Chłopaki, dziewczyny, zaraz was trafi Archiwum kinematografii Pojawiam się i znikam, taka rola magika Przy tym trwam, jestem tam, gdzie paktofonika Na tym punkcie mam zika, tu nic nie da polemika Ten pak to unikat, nie przerobisz na duplikat Przyjmij ten komunikat, do góry jak pikar Z tym się borykam, by nie popełnić byka I wcale nie mam zamiaru dać za wygraną Budzę się co rano, wiem co już grano Wiem o co, po co dbano I jak koleje losu mogą poplątać, że połapać czy Nie sposób lepiej losu nie kusić Lepiej coś wyrzucić, niż to Tobie dusić, nie próbuj się zmusić i wiesz co ci dane Bądź losu panem, a rozstrzygnięcie będzie z góry zaplanowane To się okaże, to czas pokaże Tymczasem po głowie chodzą mi słowa w parze Raz, że lubię to robić, a twarze Kiedy to robię widzę uśmiechnięte twarze A to właśnie jest dewerest moich marzeń To właśnie jest wyres moich marzeń I dalej piorunem, jak rażony gromem Tutaj jest nas trójka z tym samym syndromem I ścisłym gronem i z mikrofonem Magik i sprawy wagi ważącej tonę Właśnie tak, właśnie tak, tak, tak, tak Właśnie tak się to robi na południu Właśnie tak, właśnie tak, tak, tak, tak Właśnie tak się to robi na południu Pamiętasz wyczyny lirycznej mafii Ciąg dalszy kinematografii Chłopaki, dziewczyny zaraz was własne archiwum kinematografii Pamiętasz wyczyny lirycznej mafii Jung, taśmy kinematografii, chłopaki, dziewczyny, zaraz was zabra. Archiwum kinematografii, kinematografii, kinematografii, kinematografii, kinematografii, kinematografii. kinematografii, kinematografii, kinematografii, kinematografii, kinematografii. Były różne sprawy, dotknęły mnie aspekty Problem był konkretny, do dziś widzę efekty I widzę więcej, wiem więcej, tak to jest mniej więcej Uczę się sztuki życia, hiphop to mój sensej Ej, naciśnij play stay, strony pfga Sprawdź to, no bo to dopiero rozgrzewka Początek, pieniądze to główny wątek Dnia, a ta muzyka to nie wyjątek Wyrosłem z żbijania piątek człowieku W perspektywie hiphop jest dla mnie formą leku Na dziurawy budżet to nie kwestia wyboru To kwestia szczerze Ksz, ksz. Bez odbioru ksz, ksz. W kwestii hardcore'u F.O.K.a jak piorun z katolickiego sektoru Na forum wydarzeń Powodem obażeń. Pieniądze są w kwestii sugestii moich marzeń To leży w gestii, więc łapię za ster Reprezentant południowych Swer szybki jak to dwajper Konkretny jak askier Focus mok sniper.